Sygnały Świata. Poznań, Wielkopolska. Autocolor to nowa firma, która będzie pomagała w transporcie niepełnosprawnych w Poznaniu. Dorota Potejko, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że wybrany został nowy wykonawca na świadczenie usług transportu osób niepełnosprawnych na terenie miasta, chcielibyśmy przekazać tą informację mieszkańcom miasta Poznania i okolicznych miejscowości, no, ponieważ zmienił się przede wszystkim numer telefonu, od którego trzeba zamawiać usługę. W tej chwili jest to numer telefonu 8 trzy i nowy wykonawca dysponuje trzema samochodami dostosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, również poruszających się oczywiście za pomocą wózka inwalidzkiego. Czy ten transport jest proponowany tylko osobom, które poruszają się na wózku inwalidzkim? Transport jest ukierunkowany głównie właśnie dla tej grupy, natomiast jeśli tylko jest dyspozycyjny jakiś samochód, to oczywiście mogą go wykorzystywać inne osoby niepełnosprawne, zależne to jest od zamówień i obciążenia transportu. Usługa jest odpłatna, pierwszy kilometr na dzień dzisiejszy to jest 5 zł, za każdy następny 2 zł, to są kwoty netto, także pasażer musi być przygotowany na odpłatność korzystając, zamawiając transport, natomiast za darmo jeździ osoba towarzysząca i również bagaż jakikolwiek chce zabrać ze sobą pasażer też może to zrobić nieodpłatnie. Z regulaminu wynika, że należy mieć przy sobie albo legitymację, albo orzeczenie, w każdym razie jakiś dokumenty dokument, który zaświadczy o tym, że ma się prawo do tego transportu. Tak? On jest adresowany do konkretnej grupy, także trzeba mieć przy sobie jakiś dokument. Czyli osoby niewidome, niedowidzące również z takiego transportu skorzystać mogą? Tak, mogą skorzystać, tylko tak jak powiedziałam. W sytuacji, kiedy nie jest on obciążony zamówieniami dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, bo jak mówię, te samochody są do tego transportu przystosowane mają specjalne windy dla tej grupy są adresowane. A każda inna grupa osób niepełnosprawnych jest w lepszym położeniu ze względu na to, że może skorzystać też z taksówki tak ogólnie dostępnej. Autokolor to nowa firma, z której usług niepełnosprawni mogą korzystać w Poznaniu. Numer telefonu 061 822 33 Miasto Poznań ogłosiło po raz drugi konkurs na makiety wypukłe dla niewidomych. Chcielibyśmy, aby jakieś ciekawe miejsca w Poznaniu typu Ostrów, Tumski, Ratusz, Stary Rynek zostały udostępnione też osobom niewidomym. W związku z tym ogłosiliśmy konkurs na wykonanie takich makiet wypukłych, które miałyby pokazać tą przestrzeń. I no, po raz drugi ogłaszamy konkurs, a ja mam nadzieję, że już teraz zgłosi się jakiś oferent, który to wykonał. Oczywiście zależy nam na specjalistach, którzy podejdą do tematu fachowo. Czyli szukamy tak naprawdę jakichś modelarzy? No trochę tak, na pewno jakieś modelarskie umiejętności trzeba do wykonania tego zadania posiadać, żeby zrobić takie modele, które będą satysfakcjonujące dla osób niewidomych. Takie, które umożliwią niewidom bezpieczne dotykanie, czyli można powiedzieć oglądanie miasta Poznania z takiej pewnej perspektywy. Chodzi o to, żeby można było spokojnie, swobodnie dotknąć model, spojrzeć na to właśnie z takiej perspektywy dotyku, no i poznać to, co dla niewidomych jest niepoznawalne. Także zapoznać się z tym, co jest ciekawe w Poznaniu. Mam nadzieję, że taka propozycja jest dla środowiska interesująca. Zachęcam bardzo do korzystania ze stron internetowych miasta www.poznan.pl. Strona urzędu jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych. Znajduje się tam cały katalog informacji, które są niezbędne dla osoby niepełnosprawnej. Począwszy od informacji typu jak złożyć wniosek na trudność rehabilitacyjny, czy likwidację barier, poprzez usługi transportowe, poprzez informacje o ulgach i a skończywszy na takich informacjach typowo sprawozdawczych dotyczących tego jakie zadania realizuje urząd na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Również informacje na temat konferencji, które były realizowane czy będą realizowane na terenie miasta. Także szereg informacji i praktycznych i takich bardzo informacyjnych, które mogą wspierać osoby niepełnosprawne. www.poznan.pl Jota Apotejko, Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. Dziękuję bardzo za to. Dziękuję bardzo. Ze światła poczęte moje miasto z rzęte, moje miasto ze światła poczęte Są mentów przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kinów, szpitalic, cmentarzy i glierzy, bazarów, rowarów i piosków, hipermarketów gadżetów, pseudów facetów i sów. one. Książka do posłuchania. Książka ma tytuł w Polsce no bardzo określony układ. Dzień dobry panie Pawle, tak układ. Układ. Ten, Nasz układ polega ten... na tym, że rozmawia o książkach. Książka nazywa się Układ. Napisał Elia Kazan Stanach Zjednoczonych w latach 60. czy tam Mirosław Uta, kaset jest 22. W ten sposób spełniliśmy wszystkie obowiązki możemy teraz porozmawiać o tym układzie. Od razu powiedzmy. To nie układ jest... jest taki, panie Pawle, że za szybą siedzi Irena Goszczyńska, a my tu w studiu o układzie. Ale układ jest inny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata przez naszych polityków, chodzi o układ. Jeszcze jakiś inny układ jest. Taki. Tak, w latach 60. Elia Kazan. Pisarz amerykański próbuje opowiedzieć o innym układzie, układzie podwójnym, to znaczy układzie między kobietą a mężczyzną. Czy pan, poznając swoją żonę, zawarł z nią jakiś układ? Panie Pawle, to była miłość. Ale czy ta miłość została obwarowana układem? Układem jakimś? E, tak, Urzędzie Stanu Cywilnego. To znaczy standardowo przysięgli sobie państwo miłość do grobowej deski i nie zawarli takiego układu, że na przykład pana żona będzie nadal mogła spędzać wakacje tak jak miała, a ona panu pozwala słuchać książek, bo może tego bardzo nie lubi bo Kazan sugeruje, że coś takiego może się zdarzyć między ludźmi, o tym próbuje opowiedzieć właśnie główny bohater, swoją żoną zawarli taki układ, że pomimo, że się bardzo kochają, są sobie bardzo potrzebni, on zarabia duże pieniądze, więc ma coraz więcej takich materialnych związków, to ona mu zostawia wolność, to znaczy on może mieć kochanki, bo on twierdzi, że bez kochanek nie potrafi żyć, jest grekiem z pochodzenia i ona, ta kobieta, zawiera z nim taki układ, że jeżeli te kobiety będą tylko przelotnymi, no takimi miłostkami, to na na to zgodzi. Panie Pawle, pan też ma układ nie ja, nie, ja nie mam takiego układu z żoną. Ja sobie takiego nie wyobrażam. Uważam, że to jest brujnujące dla że małżeństwa. pan wyjeżdża ciągle, nie ma pana w domu? Tak, ja też się godzę, że ona wyjeżdża na kilka miesięcy do Anglii. Proszę sobie Czy jest układ. jakiś układ? Jest, jest układ. Widzisz, A jednak. I widzi pan, oto jest drugi rodzaj układu, o mówi Kazan. Poza tym układem małżeńskim, główny bohater odkrywa nagle, ma 40 kilka lat i dokonuje podsumowanie życiowe, to panu jest bliskie. No tak, ostatnio coś takiego miało miejsce, ale Panie Pawle, dzisiaj o układzie. Nie, bo ten człowiek odkrył właśnie, próbując swoje życie przeanalizować, że tkwi w takim układzie, że wszystko, o czym on marzył, co chciał robić w życiu, jest gdzieś zupełnie indziej, a on, żeby żyć, dokonuje nieustannych gestów wobec społeczeństwa, wobec rodziny, wobec oczekiwań, jakie ma jego rodzina, jego daleka rodzina, bliska rodzina, jego szefowie i on w zasadzie zupełnie zagubił siebie i twierdzi, że układ taki zawarł ze społeczeństwem, bo on za to te gesty wykonuje, dostaje bardzo dużo pieniędzy, przestaje mu odpowiadać. I próbuje ten układ między sobą a społeczeństwem, że tak powiem, zniszczyć, co doprowadza do katastrofy życiowej jego firmy, w której pracuje, jego rodziny. I Kazan stawia takie pytanie, czy wolno tak postępować, czy wobec własnej wolności wolno zburzyć wszystko, co do tej pory się stworzyło, na przykład próbę stworzenia rodziny czy rodziny, on twierdzi, że swoją żoną był szczęśliwy, pracy, którą się bardzo zaangażował. I czy w imię własnego pojęcia wolności można się zbuntować i czy taki bunt w ogóle jest możliwy. Elia Kazan, układ 22 kasety, czyta Mirosław Utta. Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy Państwa do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Milżyńskiego 27 przez 29. W poniedziałki, środy i piątki od 13 do 19, we wtorki i czwartki od 9 do 14.30. Panie Jerzy, zmiana godzin biblioteki... To już godzin... dawno było. O no tak, ale ja przyznam się, że zawsze jak i do biblioteki, żeby myśleć jak ona jest czynna. Miałem w głowie te stare godziny jeszcze z poprzedniego lokalu biblioteki, gdzie po tych schodach się wspinało. Z na Gwarnej. Tak, na Gwarnej. I teraz się godziny zmieniły. Czy to dobrze, czy źle? Panie Pawle, ja myślę, że dla wielu czytelników, którzy pracują, a pracuje się teraz coraz dłużej, do 16-17, możliwość wypożyczenia książki około 19 albo przed 19, no jest chyba dobrą godziną. To jest moje zdanie, ale może są inne opinie, także chyba sami czytelnicy powinni o tym zdecydować, a ponieważ decyzję tę podjęto na szczeblu, Biblioteki Raczyńskich, bo filia książki mówionej należy do Biblioteki Raczyńskich, to wszystkie filie pracują w tych samych godzinach. I nasza ulubiona biblioteka też pracuje w tych godzinach wyznaczonych dla innych filii Biblioteki Raczyńskich. Czyli mogą nocne marki chodzić do 19, a poranne ptaszki od godziny 9. We wtorki, czwartki.